Ja idę i będziecie mnie szukać, a w grzechu waszym pomrzecie. Gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie. Mówili tedy Żydowie: Alboż się sam zabije, że mówi: Gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie? I rzekł do nich: wyście z niskości, a jam z wysokości. Wyście z tego świata, jam zaś nie jest z tego świata. Przeto, to, żem ci wam powiedział, iż pomrzecie w grzechach waszych, bo jeśli nie wierzycie, żem ja jest, pomrzecie w grzechach waszych. Tedy mu rzekli, któżeś ty jest. I rzekł im Jezus. To, co wam i z początku powiadam. Wieleć mam o was mówić i sądzić, ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy, a ja...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 Bo co mu się podoba, to ja zawsze czynię. To gdy on mówił, wiele ich weń uwierzyło. Wtedy mówił Jezus do tych Żydów, co mu uwierzyli. Jeśli wy zostaniecie w słowie mojem, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I odpowiedzieli mu, myśmy nasienie abrahamowe, a nigdyśmy nie służyli nikomu.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 Wtedy mu rzekli Żydowie, teraz my poznali, że diabelstwo masz. Abraham umarł i prorocy, a ty powiadasz, jeśli kto słowa moje zachowywać będzie, śmierci nie skosztuje na wieki. I zaś ty jest większy nad ojca naszego Abrahama, który umarł i prorocy pomarli. Kimże się ty wżdy czynisz? Odpowiedział Jezus. Jeśli się ja sam chwalę, chwała moja nic nie jest. Jest ci ojciec mój, który mnie chwali, o którym wypowiadacie, że jest Bogiem waszym Lecz go nie znacie, a ja go znam I jeźlibym rzekł, że go nie znam, byłbym podobnym wam kłamcą Ale go znam i słowa jego zachowywuje Abraham ojciec wasz z radością żądał, aby oglądał dzień mój I oglądał i radował się Wtedy rzekli Żydowie do Niego. Pięćdziesiąt lat jeszcze nie masz, a Abrahamaś widział, rzekł im Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Pierwej niż Abraham był, jam jest, porwali tedy kamienie, aby nańciskali. Lecz Jezus schronił się i wyszedł z kościoła, przechodząc przez pośrodek ich. I tak uszedł.